Żuk. Do biedronki przyszedł żuk. W okieneczko puk puk, puk. Panieczka widzi żuka, czego pan tu u mnie szuka. Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i powiada w. Stań, Biedronko, wyjdź, Biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała I czym prędzej odleciała Poleciała A wieczorem Ślub Już brała Z muchomorem Bo od środka Aż po brzegi Miał wspaniałe Wielkie piegi Stąd nauka Jest dla żuka Żuk na żonę żuka szuka. Stąd nauka jest dla żuka. Piegi mieć to także sztuka.